Są w kraju domy rodzinne, w których istnieją warunki dające możność zdrowego rozwoju psychicznego i fizycznego zarówno rodzicom, jak i dzieciom. W domach tych jest wystarczająca skala zarobków, bez których jakże trudno o normalne ludzkie życie. Jest także harmonia wśród członków rodziny, oparta na wzajemnej dobrej woli i ustępliwości. Jest pewien poziom kulturalny, umożliwiający udział w przeżyciach całego świata i w dorobku przeszłych pokoleń. Jest wreszcie specjalna atmosfera, którą trudno określić, a którą poznaje się tylko po skutkach. Poszczególnych członków rodziny łączy mocna więź. Dom jest ostoją i otuchą, dodaje odwagi, zapewnia spokój. Takimi właśnie dobrymi domami rodzinnymi były domy Alka i Rudego. Ojcowie każdego z nich byli ludźmi biorącymi czynny udział w życiu społecznym. Matki obu chłopców były kobietami życzliwymi i mądrymi. Oba te domy nie znały się jednak i utrzymywały ze sobą stosunków. Dom Alka był domem kierownika fabryki. Dom Rudego to dom inteligencki pierwszego inteligenckiego pokolenia. Ojciec Rudego był pierwszym w swej chłopskiej rodzinie, który pozostawiwszy wieś, poszedł do szkół miejskich i do miasta. Rudy i Alek mieli wyjątkowo szczęśliwe warunki młodości. Dobry dom, dobra szkoła, dobra organizacja młodzieżowa. A wszystkie te czynniki współdziałały ze sobą i wzajemnie się wspierały. Jakżeż niestety niewielu jeszcze chłopców w Polsce ma takie warunki młodości. Oczywiście szkoła, dom, środowisko koleżeńskie ogromnie ułatwiły dobry start życiowy tym chłopcom. Ale nie popełnijmy błędu złej oceny. O poziomie sportowca nie decyduje nawet najlepsze boisko ani najbardziej wygodny ubiór ani skrupulatne przestrzeganie trybu życia sportowego. O poziomie sportowca decyduje co innego. Jego istotne uzdolnienia sportowe i jego praca nad sobą. To porównanie jest odpowiedzią na pytanie o rolę dobrych warunków młodości Rudego, Alka i niektórych ich kolegów. Warunki te ułatwiły kształtowanie się dobrych charakterów ale właściwa i pełna zasługa, że Alek i Rudy stali się tym, czym się stali, przypada w udziale samym tym chłopcom i ich woli, z jaką chwycili w dłonie ster swego życia. Iluż młodych ludzi marnuje się i zatraca wśród tych samych, jakie mieli ci dwaj warunków młodości. Co to jest zacięcie przywódcze? Człowiek obdarzony nim mimo woli wywiera na otoczenie wpływ zniewalejący. Ludzie skupiają się wokół niego i w sposób naturalny ulegają jego życzeniom. W Alku zacięcie przywódcze zaznaczyło się wcześniej. Nie miało ono nic wspólnego z wodzostwem. Posiadało charakter naturalnego, koleżeńskiego przodownictwa. Ten wysoki, zawsze uśmiechnięty dryblas. Nie potrafiący mówić spokojnie, przeżywający każdy czyn i każdy problem, duszę całą wkładający w każdą rozmowę i w każdą pracę, miał w sobie coś, co przyciągało doń kolegów. Ile razy szedł ulicą, tyle razy widzieć można było obok niego dwóch, trzech chłopców. Ilekroć zabierał się do majstrowania czegoś w pracowni szkolnej, Tylekroć podsuwali się inni, by przypatrzyć się jego robotom, spytać o radę. Żaden z chłopców nie potrafiłby uzasadnić, dlaczego ciągnie go do Alka i dlaczego chętnie spełnia jego życzenia. Być może działała tu owa Alkowa niecodzienność, poszukująca w nauce, w grach i w życiu rozwiązań niebanalnych. Ale... Również mogła pociągać w Alku wyjątkowa szczerość, bezpośredniość i uczynność tak wielka, że niekiedy aż krępująca. Z biegiem czasu skupiła się wokół Alka grupa pięciu, sześciu kolegów, niemal wielbicieli. Powstanie tej drużyny wokół naturalnego przywódcy odbyło się według wszelkich reguł doboru naturalnego. Byli to chłopcy podobni do Alka psychicznie, jak on, pragnący przebić się w pierwszym szeregu życia ku wielkości i sławie. Tak powstał sławny w ciągu paru lat, wśród Buków, klub pięciu. Klub wsławił się zdobyciem niebezpiecznych tatrzańskich zboczy. Składał się z wybitnych narciarzy oraz wielbicieli powieści Jacka Londona i przygód. Jeśli my, klub pięciu, powiedział któryś z nich jednego razu, nie dokonamy w życiu jakichś wielkich rzeczy, to chyba tylko przez wyjątkową złośliwość losu. Jakie to miały być wielkie rzeczy, których dokonać pragnęli? Z tego zdawano sobie sprawę w sposób bardzo mętny. Może to będzie przepłynięcie kajakiem żaglowym z Gdyni do Sztokholmu? Może wynalezienie nowego typu samolotu?